Wibracja 80 pochodnia światła. Jest jeszcze jeden anioł, który pragnie pokierować Cię na wyższe poziomy wibracji, anioł przebaczenia. Przebaczenie jest ważne i często będzie pojawiać się na Twojej drodze. Stworzy obszerną przestrzeń w Twojej energii, gotową na przyjęcie cudów. Przebaczenie jest pamięcią o spójności Twojej duszy. Jest prawdziwym przebudzeniem Twojego wiecznego ja oraz usunięciem z Twojego życia wszelkich scenariuszy, które nie prowadzą Cię ku miłości. Wibracja na dziś Dzisiejsza technika jest prosta. Polega na odpowiedzi na kilka pytań. Kto potrzebuje mojego przebaczenia? Na którym obszarze mojego życia trzymam się czegoś, czego nie potrzebuję? Co stoi na przeszkodzie między mną a uczuciem wolności? Czy w moim życiu jest miejsce, gdzie kieruję złość, zamiast skupiać się na tym, co sprawia, że poczuję się kochanym? Kiedy poznasz odpowiedzi, będziesz wiedział, co robić dalej. Powiedz, dzisiaj jestem gotowy, by wkroczyć na kolejny etap przebaczenia. Pozwalam tej świadomości kierować sobą naprzód, spokojnie, niczym pochodnia płonąca oślepiającym światłem. Oddychaj. Płacz. Zrób, co uważasz za konieczne. Uwolnij się. Podziel się wibracją. Przebaczenie jest aktem miłości do samego siebie, ponieważ odrzucam gniew, którego już nie potrzebuję odczuwać.